Z tej strony lambasadore i dzisiaj nagrywamy siódmy odcinek podcastu Gry na Serio. Ze mną jest dzisiaj Maciek. Cześć. Oraz nasz gość specjalny, specjalista od Halo, Radek. Cześć. Okej, okay, więc dzisiaj nie będziemy gadać o newsach. Od razu przejdziemy do, do prawdziwego mięsa, czyli pogadamy trochę o grach wideo. I może zaczniemy od Maćka. Macie, w co ostatnio grałeś? W co ostatnio grałem? Ostatnio grałem w Ghostbusters, tylko nie pamiętam jaki jest podtytuł, ale generalnie wszyscy powinni wiedzieć o co chodzi, bo ta gra wyszła jakiś czas temu. Ja mam anegdotkę związaną z Ghostbusters później. I tam tej gierce towarzyszyła taka dyskusja, według mnie w ogóle to się wtedy zaczęło. Odnośnie różnic w grafice między PS3 a Xboxem 360, i wtedy w ogóle się pojawił taki paradoks, że pomimo różnicy w mocy obliczeniowej na niekorzyść Xboxa, to na Xboxie była lepsza grafika. Mm. No i co mogę w ogóle o tej grze powiedzieć? Cały scenariusz niby ma być taki fajny, i wielu recenzentów się. Przy okazji premiery tej gry wypowiadało, że no, scenariusz po prostu kopie tak dupę i szczęka opada, bo e, napisał go Dane Aykroyd Ac i ten drugi wariat, który też grał w, tym, w tych filmach. E, no i niestety scenariusz nie powala i nie urywa dupy i, i szczęka nie opada. Raczej bym go określił jako a, prawie tak głupi jak japońskie produkcje. Jest, no jest, ma, jest masakryczne co do samej gry i na przykład grafiki, ja co w takim dużym skrócie opowiem myślę, że specjalnie nad tą grą nie ma co, co rozwodzić, a jeśli chodzi właśnie o, o scenariusz czy grafikę, to grafika jest na poziomie produkcji z 2006 roku a, wiem, czy... z którego, a z którego roku jest gra? chyba 2009 albo 10 nawet Ej, nie, chyba było wcześniej. Okej, okay, więc mam pudełko już sobie tutaj z grą przyniosłem. No co ty? Wydrukowałeś pudełko nawet specjalnie? Tak, no i gierka jest z, 2000, z 2009 roku. Gra jest z 2009. Nie, rację. I ten... No wygląda średnio i z wad takich jeszcze odnośnie samej gry, to mogę powiedzieć, że w przypadku PS3... E jest to najsłabiej napisana chyba na tą konsolę gra, w jaką grałem do tej pory. A Macie jakieś. ja ci, ci przerwę ja chciał się zapytać, bo mnie to znowu interesuje. Czy, czy jak w ogóle ta gra wygląda? To jest jakiś first person, czy, czy platformówka, czy, czy. No właśnie, no najważniejsze. No najważniejsze. To jest first person, wcielasz się w rolę gościa, którego bodajże nazywają Rookie, albo Kid, albo no generalnie... Noob. Noob, tak. E, jest to kolejny tam piąty członek Ghostbusters, nie? I generalnie, o, widok przypomina bardzo ten znany z Gearsów, nie? Czyli tak jest trochę z nadramienia, bym powiedział. No to klasyczka Resident Evil 4. E, dokładnie, no i no i co, no, jeśli chodzi o sam gameplay, to moim zdaniem jest rozwiązany zajebiście, bo Pomimo tego, że gra jest monotonna, bo generalnie chodzi o to, żeby zabijać bądź łapać duchy, to cały, cały system, tak, tej, ta mechanika tej rozgrywki, to w jaki sposób łapiemy te duchy i co musimy zrobić, to jest całkiem fajnie przemyślane. Najpierw musimy powiedzmy, strzelać tak, tym promieniem znanym z filmów do ducha, którego chcemy złapać, żeby go zmęczyć. No jak już go zmęczymy, to łapiemy go takim promieniem i musimy go tam umieścić w tej pułapce. Nie? Może są takie pułapki, które rzucamy sobie samemu, a są też nie wiem, pułapki na przykład na dachu tego samochodu Ghostbusters. No to jest to, fajny motyw. To jest genialny motyw, a jeszcze odnośnie PS3. Jest fajna opcja, ponieważ jak pewnie wszyscy wiedzą w padzie od PS3 jest coś, co się nazywa Six Axis, czyli to jest po prostu ten żyroskop. I można sobie w grze odpalić taką opcję, że za pomocą ruchu wpada właśnie osłabiamy i rzucamy tym duchem, nie? Czyli wiesz, trzymasz załóżmy sobie R2 i musisz tym padem machać na różne strony. Nie? I w takim kierunku wtedy ten promień jest skierowany. Tak, tak, jakbyś, tak jakbyś wędką na rybach machał. Dokładnie, o, coś w, ten, coś w ten deseń. No i co? No, sama gra, sama gra, spoko. Poziom trudności bym powiedział nie za wysoki jest taki tryb de detektywistyczny wtedy mamy widok z pierwszej osoby no ale generalnie mimo tego, że powiedzmy jakoś jestem nawet fanem e, serii Ghostbusters, jeśli można być fanem tego filmu, no powiedzmy lubię, tak? Można być fanem, fajny film jest, dobry No, no dobra, no to uznajmy, że jestem fanem, ale jeszcze nie takim hardkorowym to e, f, no gra, gra jako gra jest średnia i szczerze mówiąc e, przeszedłem pierwszego bossa, to jest ten e, Marshmallow Man, tak? Czy tam... Ludzik Mishmel. Tak, i... I... No i już mi się odechciało. Po prostu po tym Ale to nie skończyłeś tej gry, tak? Tylko no zacząłeś nie no, grać trochę no bo... tak. No pytasz się, w co grałem, tak? No, a, no skończyłem. tak, nie pytałem się, co w... skończyłeś w tym tygodniu. Więc no, pamięta. w tym tygodniu to średnio. <średnio> z skończeniem. No i z tego, co jeszcze grałem, to, to mogę chwilę opowiedzieć o a, gierkach i w ogóle tak naprawdę platformie która mnie skłoniła do, do powrotu na Windowsa i do Xboxa. To może to jest ciekawe. Że może maćkę w końcu na Xbox Live, zobaczymy w końcu, będzie można sobie pograć razem w coś. Kupiłem sobie po prostu dwa albo dwa tygodnie, dwa tygodnie temu telefon z Windows Phone 7. Uh -huh. I tam szukałem dosłownie pół dnia. E, swojego maila, na którego mam założone, e, założone to konto, tak? Windows Live, to się nazywa, czy, czy coś takiego. No generalnie to konto... Live. No tak, ale to jest a, zintegrowane. A, Windows Live, tak. No, no mm, ja szukałem okay. po prostu tego maila, nie? Bo ostatnio odpalałem to konto w 2010. No i w końcu znalazłem. To cały rok temu. E, no, tak. No. No i? No, dobrze. E, dokładnie. No i jak już znalazłem, skonfigurowałem ten telefon, odpaliłem sobie Xbox Live i no, Radek wie, tak Bartek też wie, że przez jakieś tam dwa lata mniej więcej miałem właśnie e, iPhone'a i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że w porównaniu z iPhone'em, a na pewno już z Android Market to usługa jakby dla graczy no zjada po prostu konkurentów jeśli chodzi o gry mobilne. Um, już pomijam to, że mamy achievementy nie? i o wiele fajniej jest zobaczyć, że się dostaje achievement na Xbox Live niż achievement w jakimś tam Game Center czy tak jak to było kiedyś w OpenFaint czy innym jakimś tam systemie. To sam sposób dystrybucji tych gier poza ich e, śmiesznie wysokimi cenami jest genialny, bo tak naprawdę każda gra na Xbox Live mobilnym e, ma wersję demo e, o, i... I nie musisz, i to co jest najśmieszniejsze, naj to kiedy ściągasz wersję demo, tak naprawdę nie musisz potem kupować pełnej, jeśli ci się spodoba. To znaczy, kupować, mo, musisz kupić pełną, ale nie musisz jej ściągać drugi raz, nie? Gdzie no to, na iPhone. to samo jest przecież na Xboxie też tak normalnie, no. że odblokowujesz, tak jakby grę. Dokładnie, a na iPhone'ie na przykład robisz tak, że ściągasz sobie wersję Lite, nie? gdzie wersja Lite waży 300 mega powiedzmy takiego GTA China Town Wars, nie? I potem 600 mega waży wersja pełna. No, czasami no. tak. I więc to jest po prostu bez sensu. No i co, co mogę powiedzieć jeszcze o tym? Generalnie platforma jako miejsce dla graczy mobilnych nie, no nie, ma, nie ma konkurencji tak w tym momencie. Mamy, te, mamy dostęp do awatara, możemy mu zmieniać ciuchy, możemy zobaczyć, w co grają nasi znajomi, możemy wysłać wiadomość znajomym z Xbox Live. Ale Maciek, ja rozumiem, że to jakby będzie się w 100% tak synchronizowało z, z naszym kontem, tak jak mamy na Xboxie na przykład. Dokładnie. Ja nie wiem, ja nie wiem czy ty to. Nie wiem, czy to możesz teraz odpać Xboxa. nie. Ale w necie na przykład, nie, jak się zalogujesz na xbox.com i wejdziesz sobie na mój profil, to widzisz, że w ostat ostatnie jakby aktywności, nie, to załóżmy, grałem we Fruit Ninja. Mhm. Na tej zasadzie. No i wad, nie, bo wiadomo, że muszą być jakieś wady, to są po prostu ceny, które są masakryczne. Nie wiem, kto ustala ceny w polskim marketplace. Myślę, że to wynika z tego, że e, platforma jest po prostu niepopularna i w Polsce i ceny przypominają ceny znane z gier na komórki z czasów, gdzie się wysyłało SMS-a, nie? Ale to Maciek tak, to, to, to, to, tak jak Maciek, jak na, na polskim Xbox Live, jak chciałbyś sobie, wiesz, z gier na życzenie kupić jakąś, to tak samo są dosyć ceny duże. No więc wiesz, z jednej strony właśnie jest to dyszka i tylko dyszka, nie? A z drugiej strony mam w pamięci, nie? Że Fruit Ninja kosztuje w App Store 79 euro, eurocentów, nie? A nie 10 zł. Długo. A możesz mi wymienić, nie wiem, 3-4 tytuły, które znajdę w App Store też? Uh, Angry Birds, y, Fruit Ninja <laughs> Angry Birds są wszędzie uh, Co jeszcze? Czekaj, zaraz powiem Bo szczerze mówiąc się Wiesz w tym uh, Windows Windows Phone no Bo wiesz, bo takie flagowe pro produkty pewnie Wiesz od Game Loftu typu Asphalt I całe reszta też pewnie są Wiem, że jest Assassin's Creed uh, Bo to jest jakby tam na topie Już ci mówię Z takich dobrych gierek co jest a to game Dev Story? Mm, tego nie ma. Ooh. Jest tak. Uh, da -da -da -da -da. Najpopularniejsze, dobra, jedziemy. Angry Birds, Need for Speed, Assassin's Creed, uh, Let's Golf, Red Ninja, Guitar Hero, uh, Earthworth Jim chyba jest też na tym, Monopoly, Simsy trójka. Um, co mamy to no Tetris, ten Plants vs Zombies, Doodle Jump, co mamy jeszcze Flight Control. Nie czy te takie, powiedzmy, tytuły, po które sięgasz kupując iPhone'a są, nie? Typu jest, to jeszcze, tak, jeszcze jest Geo Defense, Pac Man, ale tak naprawdę to co różni bardzo tą platformę oprócz, powiedzmy, tej takiej mocnej integracji z Xbox Live'em. To to, że na Windows Phone dostaniesz też gry, które nie są takimi popierdółkami, nie? I nie myślę tutaj o produkcjach Gameloftu, tak? Typu, kurczę, ta moja ulubiona gra, Dungeon Hunter? Mhm. Co mówią, że to jest takie Diablo, nie? Na platformy mobilne, no tyle, że ta gra jest głupia. Ale, ale mam tutaj na myśli taką gierkę na przykład jak Fusion Sentinel czy... To, co mnie po prostu kupiło, totalnie z jakością wykonania. A, gdzie ja to znajdę? Tylko jak to się nazywa? The Harvest. To sobie musicie obczaić na necie. Znam. No, I to właśnie jest e, coś takiego w stylu Diablo, nie? I grafika jest genialna. E, gra jest co prawda, co prawda droga, bo kosztuje 24 zł, nie? Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, no trzeba brać też pod uwagę, nie, że to już jest gra, po prostu, nie? No ale, no, ale w App Store też znajdziesz i, i ceny w 5,5 euro 6. No. Także wiesz, jak sobie pomyślisz o tym, że masz do wyboru, nie? Kupno iPhone'a Windows Phone 7 albo Androida, nie? I masz, załóżmy, do wydania 1700 zł. nie? No, to iPhone'a za taką cenę się nie opłaca kupować, bo albo kupisz 3GS, nie? Albo, kupi... albo nie kupisz go w ogóle. Androida, no to kupisz średniej klasy telefon, który na przykład będzie miał słaby układ graficzny i ci będzie haczył. A Windows Phone 7 ma to do siebie, że Microsoft ograniczył bardzo możliwości modyfikacji sprzętu i tak naprawdę w tym momencie 90% telefonów ma ten sam procesor, przynajmniej to samo taktowanie, te same układy graficzne, tyle samo megapikseli. Jest, chyba są trzy telefony, które mają mocniejszy procesor. nie. I po prostu to działa. Wiesz, że tak jak ja odpaliłem po iPhone'ie ten, ten telefon, a kupiłem HTC, nie, gdzie po prostu się zastanawiałem przez wiesz, dwa tygodnie praktycznie, czy, czy to nie będzie shit, nie, bo to chińskie no to okazało się, że po prostu to działa tak i nie ma jakichś problemów z responsywnością ekranu, z płynnością chodzenia i tak Bo ja bym tylko w tym temacie się zastanawiał, czy takie wiesz gierki, no mam iPhone'a 4, wchodzę sobie w App Store i jakby te, te gry działają na tych iPhone'ach, wiesz, to jest takie jakby, to, to jest jedno. Ten Windows Mobile jest systemem, który działa na, na wielu markach. Smartfonów. Ale to jest to, o czym, ci, o, o czym Ci mówiłem nie przed chwilą. Tak, dlatego się no. właśnie zastanawiałem. Mówię, no kurczę, czasami telefon telefonowi nierówny nie, nie, nie tymi szczególnie parametrami, tak? O, Więc, nie, a, a, a, jakby, a jakby system ten sam, nie? I, i, I tutaj no Microsoft niestety ma, niestety albo stety, tak? Ma przewagę nad, nad Androidem, no, które po prostu... Moim zdaniem dobrze działa na 3-4 telefonach, nie? No ja wiesz, Maciek, powiem ci szczerze, że gdyby, gdyby właśnie nie, nie iPhone, to na pewno byłby to telefon z Windowsem w środku. Już nie mówię nawet ze względu na to, że, że sam mam Xboxa i fajnie, fajnie chciałbym mieć tak zintegrowany Xbox Live, ale chyba byłby to właśnie Windows. No myślę, że za rok, za, za dwa będzie już bardziej popularny, bo system naprawdę daje radę i, i no jego możliwości dla takiego przeciętnego Kowalskiego nie? są przeolbrzymie i łatwość konfiguracji myślę zjada nawet właśnie iPhone'a. Może sobie kiedyś kupimy. Co o tym myślisz, Bartek? E, tak. <laughs> Bartek ma swoją wierną Nokię. Tak, nie, 50, Samsunga. 50, 50, Zapomniałem, co ma Samsunga. Ale też Windows, więc spokojnie, jesteśmy w tej samej drużynie. Oh, yes. ale nie mogę się integrować, nie mogę połączyć mojego konta z Xbox Live, no, ale i tak myślę, że całkiem źle działa. No dobra. D działa jak sheet, ale muszę to powiedzieć. No dobra, słuchaj, to, to ja powiedziałem o tym, w co grałem, bo chyba grałem tylko w to, no grałem w to. Tak, tylko w to grałem. Wiem, że grałem jeszcze w coś w tym tygodniu, jak byłem chory, ale potem poszedłem do sklepu i kupiłem Ghostbusters. A więc, a więc to była nowa gra? Dla, dla niego tak. No dla mnie tak, nie? Co, a dlaczego Ghostbusters? Bo przecież mogłeś jakieś, nie wiem, Call of Duty, nie wiem, Uncharted 3. Zadecydowała cena, nie? Assassin's Creed Revelations. Takie gierki za 40 zł czasami są fajne, nie mówcie, że nie. No są większość gier z mojej kolekcji, to gierki za 40 złotych, <gry> które wszyscy już ograli, a ja dopiero, o, dobra, to może w to zagram. Mogę właśnie, a propos takich tań, tańszych gier, mogę polecić sklep, e, który jest... Piep, nie, mogę po... nie pamiętam jak się nazywa, ale ci co chodzą po centrach handlowych to pewnie się orientują, że... Games World? O, dokładnie. Games World, tak. I tam można sobie po prostu kupować używki. O, a skupują też używki. Skupują używki. Pewnie cena jest średnia, jakby. Tak jak podobno Empik. Eee, wiesz co, eee, czy cena jest średnia, jest z tym różnie, nie? Ale e, tak naprawdę no, jak masz kupić sobie tą samą grę na przykład na Allegro, tak, a bardzo chcesz pograć i nie chce ci się mhm. czekać tygodnia, to lepiej zdać dwie dychy, nie? Bo jak masz mhm. pójść do Empika i kupić. E, Używkę, która jest e, dychę tańsza od nówki, to tak, zajebisty deal. To jak właśnie kupowałem Need for Speed e, tego Hot Pursuit, to, to właśnie mogłem kupić go za dyche, dychę taniej i bym wtedy nie mógł grać po sieci. Tak i musiałbyś zapłacić 20 zł za online pass. czy 30, bo no. to chyba kosztuje 800 punktów, nie wiem, nie no. jak, może sprawdzę jakby no Właśnie, się więc dobrze. to genialny deal. Dobra, no to tyle by było u mnie, jeśli chodzi o granie. To może Bartek teraz, bo Bartek bardzo dużo gra. Nie wiem czy wiecie, ale pewnie nie wiecie, oczywiście, że nie wiecie, chodzi mi o naszych drogich słuchaczy, ale odcinek numer 007 yy, nagrywany jest po raz trzeci i w poprzednich odcinkach 007 opowiadałem o Alanie Wake'u i ciągle gram w tą grę, ale nie będę chyba dzisiaj opowiadał jakby znowu tego samego. Powiem, że gra jest ciągle zajebista i bardzo mi się ciągle podoba ten układ serialowy bo jakby gra jest podzielona na nie wiem, chyba sześć części, takich chapterów powiedzmy, i każdy chapter to jeden odcinek, to jakby z serialu pod tytułem Alan Wake, i jakby tak idealnie, jakby to zostało jakby dopasowane do tego, że akurat jeden odcinek jest na jeden wieczór, więc bardzo fajnie i to bardzo, mnie to, bardzo mi się to podoba. No i tyle, no, gra ciągle, trzyma klimat, bo jestem już tak, trochę pod koniec, pod koniec, fabuła ciągle jest taka całkiem przyjazna i tak dalej, więc Alan Wake jest jak najbardziej wart polecenia, jeśli jeszcze w to nie graliście, to powinniście spróbować, a jesteście na przykład wielkimi fanami serialu Twin Peaks. Ja spróbuję, na pewno. No ja też spróbuję. Spróbuj, spróbuj, bo jest teraz, można go wyrwać, bo jest chyba w klasyce, więc taka cena średnia to jakieś 59 zł za nowkę, więc spoko. Tłumaczenie jest całkiem też w porządku. No, więc polecam gierę i tak dalej, a z takich pełnych wersji jeszcze grałem trochę w Leinua, ale nie chcę się wypowiadać jeszcze, powiem na razie, że jestem trochę rozczarowany tą grą. Czyli recenzenci się nie mylili. No i poza samym Leinua jeszcze zagrałem sobie w dm chyba Harry'ego Pottera 5.7, to Lego. Tak. Generalnie moja przygoda z Lego nie jest zbyt skomplikowana, bo grałem na razie tylko w DMK, nie, nie jakoś mi się nie, nie trafiła pełna wersja gry. Ale wydaje mi się, że chyba nie, nie przeszedłem tego Dema Lego, bo nie wiedziałem co robić dosłownie. Ta gra jest chyba tak bardzo już jakby. Ta seria jest tak bardzo jakby zaawansowana w pod tylu ilość, nie wiem, trzech czy czterech częściach. Czy już mówię o samym Harry Potterze, tak? Już nie mówię o Batmanach, czy tam nie wiem, Indiana Jones czy coś takiego że jakby trudno połapać mechanikę tej, tej, tej gry. Batman był mega, ale faktycznie momentami można było się zatrzymać. No, a po prostu wadą tego dema jest to, że założenie jest takie, że grałeś już poprzednie Harry Pottery i dokładnie wiesz co robić. Ja chociaż tam miałem małe doświadczenie jakby z innymi właśnie grami z serii Lego, to i tak Znałem jakby zasady, na, na jakich ten gameplay mniej więcej się toczy, ale tutaj w tej części jakoś tak byłem dupą i nie wiedziałem co zrobić. Byłem strasznie i jest mi z tego powodu przykro. No, ale to jest chyba wina trochę twórców, bo powinien być jakiś tutorial generalnie zawsze. No i grałem jeszcze w demko gry, o której wszyscy zapomną, bo miała swoją premierę w okolicach takich wielkich tytułów, jak Call of Duty czy Assassin's Creed czy Galo o którym nikt nie mówi, o którym powie za chwilę Radek. I to był Rayman Origins. Ten w Raymana grałeś? Raymana grałem. I powiem Ci, że jest mega zajebiste, znaczy grałem w demo. I, i demo jest... najdobra. No, dobra, nie mam pieniędzy na gry, odczepcie się. Przynajmniej nie ściągam, jak niektórzy. Jak właśnie Maciek, tak, poszedłem do Games World, tak, Poszło kupiłem beter. grę za 40 zł, no dalej, przyznaj się. Właśnie. Wszyscy wiemy, że nie kupiłeś tej gry. Żartuję, Maciek nie kradnie. <grafię> Tylko robi inne złe rzeczy. <grafię> Okej, okay, więc grałem w demo i to chyba mówi... Myślę, że, że to daje jakby obraz całej gry. Tak mi się wydaje, z, porównywałem swoje jakby wrażenia po tym krótkim jakby fragmencie z recenzjami. I gra jest mega. Jakby dużo takiej czystej radości wniesie z sobą granie w nią. Po prostu jest zajebista oprawa graficzna, bo to wszystko jest jakby takie 2D, oldschoolowe. No bo ja, się właśnie, ja się właśnie zastanawiałem, Bartek, o czym ty mówisz. Ty mówisz o tej takiej platformówce, tak, Rayman? Tak, o platformówce. O, nie, nie, nie o tych kurlikach, czy jak to się tłumaczy na polsku, Raving Rabbits. Tak, chyba tak to jest po, po angielsku. Nie, to jest po prostu powrót Raymana do, do takich, wiecie, old do, do prawdziwych korzeni te, tej serii i to nie jest nawet już ten Rayman w 3D, tylko to jest po prostu oldschoolowy Rayman w 2D I, i fajnie jest bardzo, nie wiem, skakanie jest bardzo oldschoolowe i, i cała jakby konstrukcja planszy jest dobrze znana wszystkim graczom, którzy mieli jakby okazję jakby spotkać się z, z, taką rodzaju, z takiego rodzaju rozgrywką jest trochę zróżnicowana przynajmniej to demo, bo na początku był taki klasyczny poziom, gdzie trzeba dużo skakać później był chyba jakiś, nie wiem lot taki poziom ala Space Invaders czy coś takiego, później był jakby poziom podwodny, gdzie, gdzie było trochę skakania, trochę biegania i bardzo fajna sprawa, z tego co wiem gra zbiera naprawdę dobre noty więc jeśli ktoś wiem, że trudno polecać grę na podstawie demo, ale przynajmniej zagrajcie w to demo, bo jest naprawdę warto, nie wiem czy jest na PS3, ale na pewno jest na Xbox Live A, i, i z tego co wiem, na pewno w grze znajdziecie jeszcze koop dla czterech graczy, to może być całkiem spoko opcja, nie wiem czy przez sieć, czy lokalnie ale chyba przy, bardziej przez sieć, co wydaje mi się bardzo fajnym pomysłem bo zawsze kooperacja jest fajnym pomysłem Więc i, i jest świetna muzyka też w tym rymanie. bardzo bardzo tak op optymistycznie spoko, ja, ja, bym sobie, ja, bym sobie, zagrał tak, jak to się mówi dla odcięcia. A ja tylko, ja tylko, chcę jeszcze wtrącić, że na pewno na PS3 nie ma demo. O, to szkoda. Ale, ale ja, ja, na pewno działam na tą grę, jak będzie trochę tańsza. No myślę, że za rok. Fajne pomysł. dobrą na cenę znajdziesz. Tak, tak. Demo, demo, jak najbardziej warte, jakby obadania, żeby sobie przypomnieć, jakby takie dobre, stare, dobre czasy. No i ta gra jest tak, no nie wiem, no, no taki. Czysty, prosty fan, jakby taki, który nie wiem, mi się to kojarzy bardzo zawsze z, nie wiem, z produkcjami na, na konsole Nintendo. Tak idealnie pasuje na, na Wii czy coś takiego. I jest właśnie w takim klimacie, że, że trochę oldschoolu, fajne takie kolory i, i no taki. No radość po prostu bije z ekranu, <śmiech> jeśli mogę powiedzieć. No. Czysty fan. Dobra, koniec o, koniec o pedalskich Raymanach. Dawaj, gaylo, Radek. <śmiech> Gra dla prawdziwych mężczyzn, jeśli gracie w Halo, Halo, mówmy, mówmy ładnie. No właśnie, bo. się gońcia słucha. Master Chief, tak, Master, Master Chief. Ee... Od, tam gadał z tą, z tą laseczką no, taką. Kortaną. Górę, miniaturową. Kortaną. Kordaną. No. no, nie Kordaną. Kordaną to, człowieku, ty grałeś jest. w GALO i nie wiesz, byłeś w jakimś klanie. Grałem, ale kiedy klanie, to w jakimś Byłeś i nie wiesz, jak się nazywa laska z GALO, to nawet ja wiem, człowieku. No, więc tak, jeśli gracie w GALO, to rosną wam włosy na klacie automatycznie i golicie się później już tylko, nie wiem, nożucami do... do nie wiem, do czego. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego Bartek jakieś wszystkie m, albo gry, albo tytuły, urządzeń Gdzieś miesza gej w jakiś sposób. Już któryś raz słyszę, ale okej. Okay. <śmiech> i, I pamiętajmy, że chodzi o gej. I, i albo mm, ID. Nie do... wiem, no coś, coś dzisiaj jeszcze powiedziałeś z tym. Nie, nie pamiętam dokładnie co, ale, ale tak mieszałeś to fajnie. No, no dobra. No to dobra, Halo. Ja nie wiem, czego ja bym miał zacząć Wam opowiadać na, na, ten, na ten. Może swoją bo... miłość do Halo opisz trochę. No właśnie nie. może opowiedz co się zmieniło, tak? bo nie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że chodzi o tak. Halo Anniversary, tak? To opowiedz co tam. No wchodzi, właśnie, to jest w ogóle, tak dalej. ten tytuł został wydany 15 listopada, kilka dni temu i bydum, jest on bydum, dokładnie bydum, wydany w rok po wypuszczeniu pierwszej części Halo. W 10, 10 lat, po 10 lat, tak jak mówisz. No. Więc to jest taka wersja rocznicowa, tak sobie ją nazwali. Wypuścili ją dokładnie, zdążyli z wszystkim chociaż momentami. Wydaje się, że jak się tak dobrze człowiek przyjrzy tak, i, i, i tym bardziej tak jak ja biorę to pod uwagę i staram się każdy aspekt tutaj tej gry rozpatrzeć, to są momentami jakieś tam niedoróbki, jakieś, jakieś, jakieś rzeczy gdzieś tam fruwają, tam gdzie nie powinny i tak dalej. Z drugiej strony podobno twórcy nie chcieli za bardzo zmieniać pierwszej części, z tego względu, że żeby takie błędy, jakie były, tak, tak niech one będą w ładnej, w ładnej oprawie graficznej. Tak by to było pokrótce, skąd to w ogóle jest ta dana. Czyli co, ale grafika jest zmieniona czy nie? Grafika jest super świeżutka, nowiutka, jednak to jest silnik Richa cały czas poprzedniego, ale jest ładnie. Tyle, że tutaj w grze mamy jakby do dyspozycji przycisk jeden na który na pomocą którego możemy się przełączyć w tryb sprzed 10 lat i w ten nowy, dzisiejszy. O, zajebista. I to działa płynnie, tak? Ja, ja, tak, ja się, ja, się, ja się bałem tego, jak płynnie może przejść wiesz, z jednego silnika do drugiego gra jakby, tak? I, i te wszystkie tekstury zmieniają się faktycznie w mgnieniu oka. No, podejrzewam, że nie trwa to sekundy tak mi się wydaje. To jest naprawdę, na chwilkę robi się ciemno i wskakuje nam już w nowym silniku, czy tym sprzed dziesięciu lat, czy w tym nowym. Szybciej to działa, jeżeli mamy, jeżeli mamy okazję zrzucić płytę całą i grę na dysk, to to, to, to polecam, bo, bo wtedy to działa jeszcze później, Ja nie miałem okazji sp spróbować, jak to jest bezpośrednio z płyty, kiedy ona się kręci, ale, ale znajomi i koledzy, którzy też tam grają, to mówią, że troszeczkę, troszeczkę wolniej to działa. Ale myślę, że sekunda niecała na takie przełączenie między dwoma trybami to myślę, że to i tak, i tak jest dosyć niezły. Tak. Sekunda między dziesięcioma latami. To mało jednak. I, I szczerze mówiąc, ja nie wiem, ja sobie tak trochę szukałem, czy mogą być jakieś, czy, czy, czy, czy mogą być jakieś tytuły, które y, kiedykolwiek podobne rozwiązanie mogły zaproponować. Nie wiem, czy są, są, są. Czy znacie takie. O, Maciek, Maciek, no dajesz. E, Secret of the Monkey Island na pada. O. Na o, prawda. IPada. O. i iPhone'a. I na, no, Xbox też to się na no Xboxie też jest. No Tak czy, tak czy inaczej, e, dla mnie to w ogóle to też było, bo, było. Musiałem mieć tą grę z tego względu, że moja, moja historia z Halo zaczęła się w ogóle od drugiej części. Nigdy nie miałem okazji zagrać w pierwszą, mm -hmm. ile kiedyś mogłem podglądać kolegów, którzy tam w tą jedynkę tłuką, To mnie tam go na, tak naprawdę nie za bardzo wtedy zainteresowała jeszcze na, na tych pierwszych czarnych X-klockach. I zaczęło się od dwójki, a, a jak się dowiedziałem już jakiś czas temu, że, że wyjdzie ta jedynka, to dla mnie to było po prostu. Nikt mnie nawet Bartek nie mógł namówić na żadne Jeersy, e, inne tytuły Battlefield, mm. tym bardziej Call of Duty. Wiedziałem, że to będzie na pewno to. I jestem mile zaskoczony, bo, bo, bo ile tą całą jakby historię znam doskonale. I, i nie było mi obce to, co się dzieje, to, to jednak możliwość zobaczenia tego i przejścia tej, tak, tak, tak jak większość fanów mówi, to, to trudno być tutaj obiektywnym w tym temacie, ale że to taka epicka historia i w ogóle i wzór. To był wzór w ogóle do naśladowania. Pierwsze Halo, tak? jak powinny wyglądać strzelanki tego typu, jak powinna wyglądać sztuczna inteligencja, jak, jak zachowują się nasi, nasi przeciwnicy i tak dalej. no To jest to faktycznie, wygląda to fajnie i, i, i działa dobrze. I polecam, ale z drugiej strony ciężko powiedzieć, żeby komuś, kto nigdy nie grał w jakąkolwiek część, żeby, żeby odpalając tą grę mógł powiedzieć wow, ale to jest fajne. Wątpię, yy, raczej by się nie spodobało i, i mówię tutaj na próżno namawiać mi, żeby ktoś, ktoś kto nie, nie, nie miał okazji wcześniej albo w ogóle się tym nie jara, żeby kupił specjalnie tą grę, bo musi zobaczyć jakie to jest fajne. Podejrzewam, że, że, że, że fani docenią to bardzo mocno, ale reszta to raczej moim zdaniem tak średnio. Nie wiem, co bym, nie wiem, co bym wa mhm. wam jeszcze mógł powiedzieć, jakbyście mieli pytania, bo... W sensie, czy, bo mówisz, że jakby pozostały niektóre tak. bugi, tak, które pojawiają mhm. się w jedynce, czy coś coś jakby... jakie są, Jaka jest lista zmian, czy zostały dodane jakieś bronie, tryby, czy jest jakby trochę dłuższa taka historia, czy krótsza, czy jest jeden mhm. do jednego, wiesz, i tak dalej. Co zostało dodane, odjęte? Ja jeszcze trochę rozwinę to pytanie, czy na przykład są jakieś nowe, nie wiem, Wątki fabularne albo trochę fabuła jest inaczej poprowadzona, bo jak ja grałem w, o, właśnie hmm, Halo 1, no Jedynkę, no to, to była no to jest oldschoolowa gierka, nie? To tam mhm. fabuła była taka bym powiedział dla mnie jak w dumie, nie? Mhm. Że generalnie mnie nie interesowała specjalnie. To... Czy coś się zmieniło? O, I czy też na przykład zostały, nie wiem, na nowo jakby odświeżone lokacje niektóre? Czy, czy ciągle jest to copy paste? To już, już, już Wam, już wam mm. o tym opowiadam, bo to faktycznie, tutaj kawałek można na ten temat pomówić, z różnych takich bugów, typu na przykład e, zabijamy przeciwnika, ich kilku, a nagle ich broń, którą trzymali, wbija się tak w ścianę i, i gdzieś tam sterczy lub kręci się wydając specyficzny dźwięk. Ca cały czas takie rzeczy są, to i to mówię no, dla wielu za zaleta. Yy, ja się ja, ja, ja na przykład cieszę się, bo, bo mam wrażenie, że mogę wziąć udział. Ja jeszcze raz przejdę na pewno, pew na pewno kilka razy. Yy, tak, a to robię na pewno na, na całość, więc to, to spokojnie, ale my na pewno będziemy robić w kopie, będziemy robili na, na legendary. Na, na poziomie trudności, więc i podejrzewam, że całą grę wtedy chciałbym na legendary przejść na, na trybie tym sprzed 10 lat, więc sobie przełączę i, i, będę, i będę w taki sposób tłuk, chociaż yy, fani i ci, którzy grali w pierwszą część i, i, i ja to mogę potwierdzić, po przełączeniu w tryb ten sprzed 10 lat, ta gra jest jak, yy, no to są tak, tak proste yy, lokacje, wszystko jest czarne, ciemne wręcz, tam, tam po prostu brak światła, tam nie ma czegoś takiego jak jakieś błyski gra światłem czy cokolwiek. Strasznie ciemno jest. To z takich, takich jeżeli, mm. a, a, a jeżeli chodzi o taką strukturę lokacji. To tak, jak powiedziałeś, Bartek, w tym poprzednim podcaście. Ja tak się przypieprzyłem, ale trochę dla śmiechu, tak? bo mówiłeś, że mówiąc o Jirs, mówiąc, <śmiech> <śmiech> <śmiech> że to nie jest tam Halo, tam jeden czy dwa, że tam to wszystko to samo tak wygląda, każde pomieszczenie i tak dalej. Więc więc to, to, to właśnie tak to wygląda, Halo, tak. Słynny, słynny poziom libry. Wszyscy, wszyscy fani na to narzekają i to jest w dalszym ciągu. Idziemy prawie, że m, powiedzmy, lecąc. Szybko, naprawdę na, na, na normalnym poziomie trudności zajmie nam to z 25 do 30 minut. Gdzie idziemy faktycznie lewo, prawo, lewo, prawo, idziemy tak naprawdę cały czas tymi samymi korytarzami, napotkując tylko tam hordy te przeciwników, które w jakiś sposób chcą nas atakować. Więc w tym temacie, no to faktycznie no, szału nie ma, no ale musimy wziąć to pod uwagę, tak że no to faktycznie to jest, ta, to jest remake gry z przed 10 lat. Więc, więc tak to wyglądało. Co do fabuły, to mm, fabuła. Nie chcieli zmieniać fabuły i fabuła została w 99% jak, znaczy fabuła. Ten, To ten, te, jest za dużo ten, powiedziane. No dokładnie, ale ten taki ten, ten trzon fabuły zostaje. Tej malutkiej fabuły. No już tutaj nawiązując do tego, co Maciek powiedział. Dodali kilka takich elementów y, y, y, y, dodatkowych momentami pojawia się ten nasz mały robocik wiszący z park i tak dalej i tak dalej gdzieś, gdzieś gdzieś tam takie ale to naprawdę to jest w 99% mamy identyczną sytuację a dla jednych jest to fabuła właśnie Halo którą kochamy czyli czyli my Master Chiefem ratujemy całą ludzkość a wszystko polega na tym że przechodzimy z poziomów do poziomów zabijając Kolejne grunty konwenantów całą resztę i flut o misja flut zresztą rewelacja. Na tym głównie to polega więc jeżeli no fabuła fabułą no jakąś fabułę to musi mieć i trudno powiedzieć że nie ma ale jest ona jest właśnie taka to jest fabuła sprzed 10 lat i trudno się jakoś tutaj do tego odnieść skoro to remake gry sprzed 10 lat więc tutaj raczej też ja się cieszę że oni tego nie ruszyli mm. bo mam faktycznie ja jako, jako fan mam, mam okazję zagrać Teraz w roku 2011 w grę, która, która zapoczątkowała serię, którą pokochałem całym sercem, więc to jest, to jest dla mnie bez wątpienia. Cieszę się bardzo i podejrzewam, że jeszcze wiele razy do niej wrócę. Zresztą gram od tygodnia, od kiedy ją przywiozłem, więc, więc jeszcze długo pewnie będę grał. E, inne dodatki, takie mhm. jak. A... No, właśnie, sorry, jeszcze tak jak będziesz opowiadał o tych dodatkach, to opowiedz mi, czy jakby sterowanie zostało zmienione, czy jakaś mechanika, tak, właśnie o tych broniach też. Tak, bo to jest ważne, właśnie, właśnie no tutaj oprócz tego, że już opowiedziałem o lokacjach, opowiedziałem o tej fabule, że, że to wszystko pokrywa się w 99% z, z, z pierwowzorem. Tak, yy, mechanika jest, jak grając wszystkie poprzednie części, na początku trochę nie mogłem, nie mogłem tego złapać, tak? To jest zupełnie inna fizyka, zupełnie inaczej wyglądają skoki, yy, poruszanie się, yy, strzelanie. Mamy dwie bronie do wyboru, w tym granaty, których na przykład nie da się przyłączyć, czyli, czyli jeżeli wypakujemy wszystkie, wyrzucimy zwykłe granaty, to wtedy dopiero nam wskakują granaty plazmowe, gdzie w wszystkich innych częściach Halo mogliśmy sobie na je pewno? przełączyć. tak. Yy, wow. Ty... Więc. Yy, co... I co jeszcze? Ta fizyka, no mówię, jest troszeczkę taka. Śmieszna, ja, ja, ja spędzając setki godzin, nie liczę, grając w multiplayer, bardzo przyzwyczajając się do Richa, chociaż Rich między trójką się mocno różniły. To jednak ta fizyka taka śmieszna, tego skakania, takiego klasik, jak to inni mówią, no ma coś w sobie, ale z drugiej strony, no mówię, cały czas biorę to pod uwagę, grając, że to jest gra sprzed 10 lat, więc to faktycznie wyglądało inaczej. Zupełnie zmieniony jest ten HUD, czyli, czyli to co nam się wyświetla zupełnie na naszym ekranie, czyli ilość amunicji i broń jaką aktualnie mamy, czy ilość granatów i całą resztę. To też wygląda troszeczkę, troszeczkę poprawiono. wiadomo, jakby schemat jest ten sam, tak jak w pierwszej części. Troszeczkę ładniej to wygląda powiedzmy, ale, ale, ale zupełnie inaczej niż wszystkie inne części Halo. Eee, bronie. Bronie. Bronie wyglądają, bronie wyglądają, starali się odwzorować to tak jak to wyglądało 10 lat temu. Jednak dopiero widzimy to jak przełączymy sobie w ten tryb sprzed 10 lat. Czyli, czyli wtedy mamy tak tą mniejszą ilość tekstur to wszystko trochę wygląda. ten cały, Ta cała, my to nazywamy rura, a, a, a inni rakietnica. Wygląda po prostu jak on by trzymał, pff, trudno to określić, ale faktycznie jakąś rurę jakby trzymał. tak? To jest wyrzutnia rakiet, a to wygląda jak on by po prostu rynne gdzieś wyrywał skądś i, i, i w jakiś sposób chciał atakować kogokolwiek tym. Śmiesznie to wyglądało 10 lat temu, trzeba przyznać, ale dźwięki broni, o tak samo. I czy jest DRM w singlu? Nie ma. W singlu mamy tylko, tylko Magnuma. Zresztą ta gra, klasyka. remake i y, y, y, y, y, y ta pierwsza część to tak naprawdę hasło jest jedno. Magnum power. Ta, w, te, w tej grze... Niczym się tak dobrze nie gra jak, ty, jak, jak tym Magnumem, gdzie w kolejnych częściach Halo Magnum był tylko takim malutkim dodatkiem, wiadomo, jako mała broń, tak. a tutaj mamy głównie Magnum i, i, i ten Rifle i Assault, nie? więc to są takie jakby dwie główne bronie, czasami znajdziemy, są misje typu Flood, gdzie leży gdzieś tam ten Shotgun. I tak dalej, ale głównie to jest. mnie to cieszy, bo faktycznie ten Magnum w tej grze ma, ma siłę niesamowitą. No, ale DMR-ki nie mamy, tak jak wszyscy inni myśleli. W tej, w tej pierwszej części nigdy nie było DMR-ki, w trójce. Bo to by było chyba nie, nie jakoś niechronologiczny, prawda? Czy coś takiego? Strasznie by to wyglądało. W trójce była BRK. W RICZ-u była DMR-ka, ale tutaj mamy tylko mówię, Magnum i ten drugi karabin maszynowy i to jest wszystko tak naprawdę. To co, to co jakby z tym idziemy, możemy gdzieś tam podnosimy broni, ale to jest taki główny zestaw. Dźwięki broni są delikatnie zmodyfikowane, ale, ale oglądając różne filmiki porównujące to... to... Delikatnie się różnią, ale, ale, ale głównie yy, dźwięki gry sprzed 10 lat i tej teraz remakeowej to są no, no, też w 99% pokrywają się. To też jest dosyć ciekawe, bo w kolejnych wersjach Halo one zupełnie inaczej brzmiały te, te bronie i, i, i wyglądały, więc to jakoś tam ewoluowało. Co dalej z takich szczegółów w bronie? No grafa była, nie grałeś w 3D, prawda? Bo to chyba jednak jeszcze tak gra oferuje tak, jakąś możliwość Tak, czynę. tak, tak, tak. Ogóle, tak nie miałem najszej. okazji, ale... A czy znasz też, kogoś kto grał? Nie, nie, nie, nie znam i mhm. podobno, tak? No gra oferuje nam, ja miałem, ja miałem okazję, gra oferuje nam możliwość grania w 3D. Nie wiem, chciałbym, chciałbym z kimś pogadać, to miałem okazję, może dziś, może dziś znajdę, zobaczymy. Tak czy inaczej, ja miałem okazję skorzystać, gra jest też połączona z Kinectem. W Kinectem w taki sposób, że mm. jak oni to zapowiedzieli, a ja nie bardzo wiedziałem na czym może polegać połączenie Halo z Kinectem. Tym bardziej w wersji mm. remake'owej z przed 10 lat. Kla klasyk po prostu. Trochę byłem zły jak oni mogą klasyk łączyć w ogóle z Kinectem. Y <tronacyjne> Troszeczkę tak, mimo że, ten, że że Halo powoli podejrzewam, że zacznie się robić flagowym produktem Microsoftu, mimo że nie jest, mimo, że nie jest w ogóle promowane. A nie jest? Teraz nie jest w ogóle. Nie jest. Y... <grystanie> teraz Halo nikogo. Yy, tak czy inaczej Kinect. Po tym jak, jak, jak miałem okazję uruchomić w końcu tego Kinecta, skonfigurować pod Halo, to okazało się, że w kilku elementach jest on całkiem fajny, bo Halo, ten, ten remake, o którym mówię teraz, mm, oferuje nam dla, to już dla superfanów. Mamy, mamy w zakładce, w menu mamy bibliotekę, gdzie jakby obiekty, które napotkamy, idąc przez całą kampanię, możemy zeskanować jakby dodać do tej biblioteki, gdzie później wchodząc w tą bibliotekę mamy jakby mm, komplet tych rzeczy, które zeskanowaliśmy, czyli przeciwników, broni, mm, no wszystkiego, co napotkaliśmy, a co się da zeskanować. Ja nie wiem, ile już tam teraz się wyświetla, ile tam jest przedmiotów, więc nie będę tego tematu poruszał, które da się zeskanować. Tak czy inaczej, dla mnie fajna opcja, jak mogłem sobie zobaczyć grunta jednego i drugiego, w których wali. Aha, czyli Kinect służy tylko do, do tej nawigacji w menu, tak? Nie, w trakcie gry, w trakcie gry, w trakcie gry masz... Y, ja, ja, to, ja, to, ja to testowałem w formie y, głównie Kinect Voice, czyli wydając od komendy głosowe y, typu Analyze, nagle y, tryb gry przyłącza się w taki tryb analizy, jakby taki radar. Ja sobie to tak nazwałem trochę roboczą. Odpala się taki radar i po elementy, które się da zeskanować pokazuje w taki specyficzny, taki pomarańczowy kolor. Wtedy jakby celownikiem broni mhm. najeżdżasz na, na, na tego przeciwnika, czy pojazd, czy, czy cokolwiek. I mówisz skan, on ci to skanuje i dostajesz informację, że dodano ten obiekt do biblioteki. Później wchodząc w menu główne gry, możesz sobie jakby ten obiekt w bibliotece zobaczyć. Jest pokazany dodatkowo padem, możesz sobie go obrócić, 360 stopni, czyli jakby one są pokazane te na, na, na przykładzie postaci, tak jak one wyglądały dokładnie, możesz sobie obejrzeć tą postać. Dodatkowo opis, tak? Mhm. Nie wiem, waga, skąd się wziął w ogóle ten i ten i tak dalej. Dla mnie opcja taka, no akurat w tym przypadku Kinect no, fajnie, bo ma się wrażenie, że y, jak się tak mocno wkręcisz wiesz, tą epicką powieść Halo, w, w, ale nie grając w, w trybie sprzed 10 lat tylko w tym nowym, w tą ładną nową graficzką i nagle wydając komendy głosowe możesz wiesz, takie rzeczy różne robić, to tak mm, trochę się wydaje to takie dziwne, futurystyczne, ale... Ale fajnie, no nie przeszkadza to w grze, nie przeszkadza to w grze, jest mm -hmm. tylko jakiś tam takim małym dodatkiem powiedzmy. No. Trochę smutne jest to, że, ty, że ten tryb biblioteki mają tylko e, ci, którzy mają Kinecta. E, myśla, myślałem, że, no. że będą mieli też możliwość skanowania ludzie, którzy nie mają Kinecta, nie wiem, z jakimś przyciskiem z poziomu pada przecież. No. E, przecież wielu no fanów i, i tu nie ma, nie ma co o czym mówić, przecież nie, nie, nie, ma, nie ma Kinecta, więc dlaczego nie, nie udostępnili im takiej opcji, szkoda trochę. Moich, moich wielu kolegów skarżyło się na to i bardzo żałują. Niestety. Ja myślę, że prawdziwy fan Halo ma Kinecta, bo prawdziwy fan Halo jest, jest taki na Xboxa. A może i tak. Wiesz, może i, Wiesz co, jakbym sprawdził, wiesz, tutaj bo dzisiaj chyba zrobię taką małą ankietę wśród, wśród tych wszystkich Halo maniaków, to możliwe, że no w większości mogą mieć tego Kinecta. To by się nawet zgadzało, Macie, zgadzało Maciek, tak jak mówisz się teraz zastanowiłem w gruncie rzeczy ale a oprócz tego że. My, <grych> oprócz tego że, że mamy jeszcze tą opcję. Skanowania tych przestrzeni po których się poruszamy to mamy jeszcze taką opcję jak e, granat wyrzucenie granatu. Mamy przyładowanie broni. A, um, czyli wydajesz komendę tak? i możesz. Możesz faktycznie ki kilka razy się udało ale e, no, ja no nie potrafię. Dla mnie granat to jest już odpowiedni przycisk, który robi automatycznie. Nie przestawiłbym się nigdy, że ja muszę wykrzyknąć grenade, tak, i on mi wyrzuca granat gdzieś przeciwnika. Nie ma, nie ma, dla mnie to nie ma szans w ogóle. Reload może jeszcze gdzieś tam, jak naprawdę walka toczy się, jest, jest grubo, tak, ekran cały czerwony masz, bo waląc z wszystkich stron, to może się reload gdzieś tam w zamieszaniu. No nie wiem, to taka, moim zdaniem, trochę ciekawostka, jakby pokazanie, że, że, że, yy, yy, że, że powoli gry, te nowe, które będą wychodziły, w jakiś sposób mogą już powoli ingerować, yy, Znaczy ten kinek może być jakby, wiesz, dodatkową opcją do tych gierek. Chociaż faktycznie dla takich fanów, na napierdzielaków, którzy, wiesz, śpią z tymi padami w dłoni, to to raczej nic ciekawego, ale, ale dla mnie ciekawostką to jest. Dla, dla, dla, dla mnie to ciekawostką jest tak jak nigdy nie, krytyk, nie krytykowałem MUWA tak i nigdy Kinect'a dla mnie to są fajne rzeczy, fajnie, że wychodzą takie rzeczy nowe, jeżeli ludzie sobie w to grają i lubią z tego korzystać to czemu nie, więc ja sam spróbowałem akurat w tym trybie analizy i skanowania tego otoczenia fajnie to wyszło a reszta to już tam pikuś no dobra, a, a to multi, o które Bartek tam zahaczył? A, a, multi, a, mu, a multiplayer to ja miałem też wiele pytań dopóki nie odpaliłem samego Halo, bo, bo multiplayer to multiplayer z Richa i wchodząc jakby wkłada, w, wkładając płytę um, Combat Evolve, tą remake'ową mamy menu gdzie mamy kampanię i multiplayer, zresztą to jest tam nazwane Multiplayer Reach Anniversary. Um, jeżeli klikniemy sobie... Tak, jeżeli klikniemy sobie... A to jest... Mm. Bo z tego co kojarzę, do Ricza wyszło DLC, tak? Jakoś new premier i to czy gracze, którzy mają Rich... A tak już Ci Bartek o tym to, opowiem. To, już ci Bartek o tym mówię. Wchodzą okay. sobie w to menu, odpala nam się menu, dokładnie takie samo, jak mieliśmy w Riczu. Trochę tam to tło jest zmienione, bo, bo, bo tam jest jakaś jakby inna grafika, która się tam po przesuwa w tym w tyle tego menu. E Natomiast odpalając bezpośrednio z płyty, yy, yy, to w ogóle mogę tego zacząć. Kupując tą płytę dostajesz yy, taką fajną, mam tutaj nawet przy sobie takie karteczki, w których dostajesz kody na, na, na DLC, tak? Aha. Na D DLC, DLC kosztowało 1200 Microsoft punktów, yy, nowa gra, ten, ta remake'owa kosztowała 159 złotych, jakbym pojechał do sklepu i kupił ją bezpośrednio, czyli wychodzi na to w sumie, że, że sama gra... Wychodziłaby, gdyby tego DLC chcieli tutaj nie uwzględniać w ogóle tych nowych map, to wyszłaby niecałe całe 100 zł, więc nie jest zła cena za taki tytuł. Natomiast są, są, jest w środku kod na to DLC i odpalając to z poziomu tej, tej remake'owej wersji, mamy, mamy to DLC w środku. Nie mamy innych playlist i map z Richa, tylko mamy te siedem nowych map, które były dodane w DLC. Natomiast jeżeli ktoś nie chciał kupić w ogóle remake'a, nie interesuje go to tak... Jest jakimś y, bezmózgim fanem Richa i tylko w to gra, to mógł sobie kupić DLC, normalnie z poziomu Xbox Live i sobie, jakby w te same mapy. Ci, którzy mają Rich, mogą sobie y, razem z nami grać, ci, którzy odpalają z poziomu płyty tej, tej remakeowej Combativo, więc mm -hmm. tak, to wy, tak to wygląda. Natomiast możemy grać tylko na, tej, na tych, na tych DLC-kach, nie? Aha, czyli razem, czyli mapy z Rich. Tak, no dlatego mówię, jak odpalasz tą, tą wersję remake'ową, wkładasz płytę i to odpalasz, to masz tam jakby y, tą playlistę Anniversary, a, a, a ci z Richa oprócz wszystkich innych playlist, mają właśnie też playlistę Anniversary. Aha, no to, spoko. to chyba fajnie dla tych z Richa, to akurat spokojnie. Dla tych fajnie, bo, bo może wiesz, niekoniecznie ktoś chciał kupować nową, nową grę po to, żeby tylko mieć jakieś nowe mapy, więc mógł sobie y, kupić DLC i też mieć okazję wiesz, zagrać w te mapy, a mapy są, to też warto powiedzieć, mapy są naprawdę bombowe, bo to są mapy z pierwszej części i z drugiej części i to są takie, takie mapy, które były po prostu najbardziej popularne, no niby tam robili jakąś serię ankiet i innych, i fora, i przeszukując i wrzucili siedem, źle mówię, sześć map tak naprawdę, siódma to jest taka mapka z Firefighta, ona jest wyci wycięty kawałek z, z kampanii. Jakby. Czyli sześć map mamy i jedną jedną do trybu Firefight. No super. No, a a, mapy, a... jest taka sama, ta jak w Ridge. Nie, to też warto, warto tutaj na ten temat coś, co, cokolwiek powiedzieć, bo, bo Ridge ostatnio jako, że wiele osób tam się skarży, to cała zadyma na około tego tak że ta broń ma Bloom, Halo nigdy nie miał bluma, yy, czyli tego, tego, że ta broń ma tam jakiś odrzut i, i, i z różnicą kule lecą. Z... W zależności od tego, jak szybko wciskamy trigger, spust, to te kule nie lecą w ten sam punkt, tak? tylko gdzieś tam yy, rozpryskują się w, w jakimś obiekcie. Yy, to, to w za siebie wprowadzać tater, yy, title update, nazywało się... Lista, w której testowali jakby nowe tryby z nową, z nową trochę mechaniką, bez tego blooma plus z mniejszym bloomem I, i oni chcą jakby to już niedługo wprowadzić tak, że, będzie, że jakby to będzie na stałe, tak? to już nie będzie jak, jakąś betą, tylko w taki sposób zmieni się multiplayer w Ritual, co za tym idzie też i na tych nowych mapach i DLC. kach Natomiast w tych, tych nowych DLC mamy tryb classic. I to jest ciekawostka, dla mnie to jest, kocham to po prostu i podejrzewam, że, że długo nie wrócę na normalne playlisty richowe, gdzie mamy tryb classic, gdzie, gdzie na przykład nie mamy tych wszystkich dodatków typu sprint, jetpack, Armor Lock i cała reszta, tylko mamy zwykłe, poruszamy się bez żadnych dodatków, nie możemy przyspieszać, nie możemy latać i nie możemy jakby wiesz, odbijać kul armor Lockem. Co jeszcze, w tym, w tym trybie znowu najsilniejszą bronią oczywiście jest Magnum, bo to jest classic, czyli tak jak w, pierwszy, w pierwszej części i drugiej, w trójce już trochę mniej, ale jedynka i dwójka to Magnum jest bronią, która, no naprawdę, no nie wiem, gdyby, gdyby gościu wyszedł wiesz, z raketnicą i spróbował mnie trafić, to podejrzewam, że szybciej go walnę tym magnumem wiesz i będzie 1-0 dla mnie, niż on mnie tą raketnicą, nie? Więc to, to jest taki tryb dla miłośników ogromne wzięcie ma ten tryb. Jak spojrzysz, to, to wejdziesz w playlistę, to naprawdę tysiące ludzi w to grają, a będzie więcej, bo, bo, bo, bo ten DLC się powoli rozchodzi plus tą nową częścią, więc wierzę, że będzie więcej, ale tryb klasik jest naprawdę rewelacyjny. To jest właśnie stare, stare dobre Halo, gdzie, gdzie nie mamy dodatków, wszystkie... Yy, wszystkie power-upy leżą, leżą na, na ziemi, tak? czyli jeżeli chcesz na przykład podnieść sobie Overshielda, czyli będziesz troszeczkę wiesz, wzmocniony, to musisz to znaleźć na ziemi. Wiesz? Nie możesz sobie tego wybrać z poziomu menu, tylko one leżą, czy niewidzialność. Tak? Gdzieś na mapie leży zawsze niewidzialność i tak było w, w trójce i, i, i to jest dobre rozwiązanie. Dla fanów jak, jak najbardziej. Dlatego mówię, ten tryb classic plus, plus kilka innych poszło w dobrym kierunku. Jeżeli zrobili ten, ten, ten remake na, na dziesiątą rocznicę z takim trybem playlist i playlistą w, w trybie multiplayer to naprawdę ode mnie duży szacunek dla, dla studia 343 i tak dalej, nie? Tak dalej, 436208, 10, 12, 6, 9, 6, 9. Tak, ale to, to, to też ważne, bo 343 no dobra, to tak, tak oni mocno tutaj flagowali, że... że że oni jakby tą grę stworzyli, no, no w większości tak, ale, ale jest jeszcze firma, teraz sobie kurczę nazwę nie przypomnę, która jest odpowiedzialna za animację w terminalach w kampanii. Jesus, co za Tak No, tak. I... Ty chyba, to chyba naprawdę jest twoja ja nagrać. Nie Jest, cholernie, no, wiesz, i, dlatego, i dlatego, dlatego mam nadzieję, że zaraz skończymy, bo się tak nagadałem, się najarałem, bo po prostu, musisz, na, że mus, musimy, muszę, musimy skończyć mu, właśnie, muszę wiesz, odpalić. bo strasznie dużo mówiłeś. Tak, Dobrze. ale jeszcze tak, takie podsumowanie, czyli jeśli gracie tylko w multi, to wystarczy kupić DLC i będziecie mieli to samo jakby doznanie, tak? Bo rozumiem, że w Rich też jest ten, ta playlista Classic. Tak, jeżeli ktoś lubi jeżeli ktoś lubi multiplayer Halo y, y, Ritchowe to kupujcie DLC i gracie w nowym nowy mapy są naprawdę ekstra. A jeżeli ktoś ma ochotę naprawdę powrócić trochę do przyszłości, albo nie miał okazji zagrać pierwszą część, to a, a jest fanem, to musi kupić wersję remake'ową musi, bo, bo, bo jest coś fantastyczne. Ja mam pytanie, czy poleciłbyś tą jakby odświeżoną wersję komuś, kto w ogóle nie grał nigdy w Halo i czy ta jakby gra byłaby w stanie go przekonać do, do spróbowania innych części? Nie, niestety. Ten tytuł na, na pewno nie przekona. Wiecie, Rich, Rich mógłby przekonać kogoś, kto nie grał nigdy w Halo, że, że faktycznie no i fajna kampania i ten multi, to wszystko tak jest dopracowane, ale na pewno, jeśli ktoś zagra w tą część... E... To, to nie jest część, która może przekonać do Halo, tak? Bo bierzmy pod uwagę z, z kolejny raz, że to jest z, z sprzed 10 lat, remake gry sprzed 10 lat, więc trudno, żeby on kogokolwiek mógł zachęcić. A na pewno może na, na pewno kogoś, kto chciałby zobaczyć, jak, jak może wyglądać taki tryb przełączenia się pomiędzy tymi dwoma mm, silnikami tej gry. z no, nerdów tylko. To jest, to jest ciekawostka, ale hmm, ja nie wiem, w waszym przypadku, no wy mieliście oboje y, możliwość. Bartek w Richa macie grał wcześniejsze tak. wersje. Wie? Nie, ja grałem też w Halo te pierwsze. Więc... No, no wy nie jesteście no. fanami typowo takimi jakimiś świrami, ale nie wiem, jak nie. na mojej nie kupicie jedynki, bo no to nie jest dla was, więc tak, tak moim zdaniem będzie z większością grać. Nie, ja bym graczy, chętnie no... zagrał jeszcze raz w A ja część, nie, bo, bo grałem dobrze. w remake i na PS3, co na przykład God of War i wiem, że to jest wszystko ściema. <śmiech>, się pała. No. no i serde, no wiek, większość Wiecie. osób mówi, że zawsze remake, remake tak, ale to tak jak kolejna część Rambo, tak, czy innego filmu. No niestety, pierwsza część jest pierwszą częścią, a wszystkie kolejne znaczy, tak już wiesz, na, na koniec mówiąc, to moim zdaniem po prostu granie w remake i gier sprzed 10 lat jest trochę bez sensu, bo to. Tak, bo widzisz, tak jak sam mówisz, nie? Halo by nikogo teraz jedynka nie przekonała, nie do nikogo. Serii, No bo ona przekonywała ludzi 10 lat, 10 lat temu i to była gra na tamte czasy, a nie na mm. to, to. Wszystko w tym temacie, moim zdaniem. Dlatego Taka? multi nie jest sprzed 10 lat, a z a, no. Mm. No, I w takim, takim tak, w takim trybie pewnie to też będzie rozwijane tego, tego, tego Richa i to się nie zmieni może, może w czwórce, nie wiem, na razie są jakieś szczątkowe informacje w ogóle na ten temat A jeżeli chodzi o multiplayer to na pewno będzie wyglądało to w, tak jak to wygląda w Richu i jakby to będą, tą drogę będą rozwijali na pewno. To był siódmy odcinek podcastu Gry na Serio i jeszcze powiemy gdzie można nas znaleźć można nas znaleźć każdego z osobna na Twitterze, ja jestem El Ambasadorę Maciek jest SM Shinobi. jeśli dobrze Bardzo pamiętam. ładnie powiedziałeś. Dobra, i Radek jest po prostu. Rastru. Rastru? Rastru. Więc możecie naśledzić, a jeśli chcecie po prostu zobaczyć to, co Maciek pisze na stronę, to gry na serio. Bez żadnych spacji i tak dalej. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę, do subskrybowania nas na iTunes, gdzie możecie ściągnąć podcast i od razu super automatycznie wbijać. A, ma, na a, a macie fanpage na Mamy. Mamy fanpage na Facebooku i też pisujecie gry na serie. Bo tam Bartek i, i... publikuje. To jest jedyne miejsce, w którym Bartek publikuje swoje nagrania wideo. Tak, to jest taki ekskluziv, dlatego tam można znaleźć to, co wrzucam. No. I, i musicie, musi być teraz więcej fanów, bo nie podoba mi się ta, ta marna liczba, bo wiem ile osób tego słucha podcastu i to, co teraz powiem, to wiem ile osób przesłucha. to. Ja, ba Dobra, ja wam bardzo dziękuję, że mogłem się wygadać. Proszę bardzo, o, fajnie. Jakbyś chciał że... kiedyś jeszcze raz komuś się wy, wygadać, właśnie. wyżalić. Przy nowej, przy nowej odsłonę, <grym <grym na pewno. <grym>